Karpiowy Podcast Cześć, ja się nazywam Agnieszka Brodzik, a to jest skarpiowy Podcast Witam Was serdecznie w 205 odcinku I na samym wstępie chciałam powiedzieć, że też trzymam kciuki Za to, żeby to nie był znowu odcinek jeden na kilka miesięcy Próbowałam też ustalić, kiedy ostatnio nagrywałam sama coś, co nie było odcinkiem przekładanego podcastu. Zresztą przekładany podcast w sumie też już dawno nie miał żadnego odcinka, nawet już nie chcę myśleć jak dawno. I słuchajcie, cofnęłam się aż do 21 stycznia 2018 roku. W ogóle mam wrażenie, że to było... Wow, to było przed pandemią, to było w ogóle, w, to było w innym życiu. Ja byłam innym człowiekiem wtedy, ale oczywiście była to negatywna recenzja książ książki pod tytułem Strach Józefa Kariki. Anyway, dzisiaj nie będzie krytycznie, przynajmniej nie tak bardzo jak w przypadku tamtej solówki. Trochę nie wiem, jak się będę czuła w nagrywaniu w pojedynkę, bo to zawsze była moja pięta Achillesowa i szczerze mówiąc to aż trochę stresowałam tym podcastem i napisałam sobie tekst, więc jak nagle bym zaczęła mówić strasznie dziwnie, to dlatego, że po prostu czytam na żywca, bo taka jestem czasami, robię takie okropne rzeczy Słuchajcie, chciałabym dzisiaj opowiedzieć wam o książce Jak sprzedać nawiedzony dom Grady'ego Hendriksa. Aczkolwiek, szczerze mówiąc, tak trochę opowiedzieć też o samym Grady'ego Hendriksie. Ponieważ mm, miałam z nim do czynienia całe nic przez te kilka książek pierwszych, które mm, się pokazywały. To wiecie, to był taki okres, kiedy karpa nie za bardzo działało, coś tam się działo, ale nie, nie za dużo. Nie czułam za bardzo potrzeby, żeby sięgać akurat po taką literaturę, bo no, jak zacznę Wam opowiadać, co pisze Grady, to myślę, że bardzo szybko się zorientujecie, że to może niekoniecznie jest coś, co się super wpisuje w moje zainteresowania, mimo że to jest oczywiście horror. E, tak, książka pod tytułem Jak sprzedać nawiedzony dom totalnie z horrorem, z, za rozdziwka tutaj. Aż pewnego razu dostałam maila, czy nie zechciałabym przetłumaczyć po prostu książki Grady'ego, i to było Final Girls. No i tak grady się pojawił w moim życiu trochę znienacka i trochę tak z przytupem. O tym powiem jeszcze później. Zacznę od samego początku. Grady Hendrix urodził się podobno w 1972 roku. Chociaż, i tutaj pierwsza śmieszna historia, nie znajdziecie tej informacji ani na Wikipedii, ani nawet na oficjalnej stronie internetowej Grady'ego. Ja to znalazłam gdzieś w jakimś wywiadzie, artykule z powiedzmy szanowanego źródła, więc wierzę. To się w ogóle też pojawia w wynikach wyszukiwania Grady'ego. Natomiast to tutaj Michał Rakowicz mi to wytknął, że ej, no ale przecież widać. A to po prostu zasysa z Wikipedii tę informację, mimo, że na Wikipedii już tej informacji nie ma, być może kiedyś była. W każdym razie, no nie wiem, w sumie to no nie jest jakieś tam super istotne ale taka śmieszna anegdotka na sam początek tego wspaniałego podcastu. Wiemy też, że z wykształcenia jest dziennikarzem, e, urodził się w Karolinie Południowej i zajmował się m.in. krytyką filmową. Pracował w Bibliotece Amerykańskiego Towarzystwa na Rzecz Badań nad Parapsychologią. Tak, dobrze słyszeliście, parapsychologią. Wstu, współtworzył scenariusze do powieści graficznych i filmów, a obecnie współorganizuje festiwal filmów azjatyckich na potrzeby, którego sprowadza najbardziej pomysłowe w swoich okropnościach japońskie horrory. Myślę, że totalnie czujecie ten klimat. Napisał książkę będącą retellingiem Fausta w duchu heavy metalu oraz mini powieść o astronautach. Nagrywał własny podcast o wampirach w ramach promocji Southern Book Club's Guide to Slaying Vampires. A Wikipedia podaje też, że jest mówcą i faktycznie można na YouTubie obejrzeć jakieś jego takie jakby prelekcje, coś, coś w tym guście i bardzo fajnie mu to idzie. Widać, że koleś ma do tego drek. Nawet pamiętam, że w trakcie przygotowania do przekładu Final Girls już słuchałam jednego czy nawet może dwóch odcinków podcastu z Grading. To był jakiś wywiad po prostu z nim na temat konkretnie tej książki. I powiem wam, że facet, widać, że czuje w ogóle klimat horroru, widać, że ma bardzo dużą wiedzę, że mnóstwo rzeczy przeczytał, totalnie tam ogarnia wszystkie podgatunki, konwencje i, i, i tego typu. A do tego, no, jeżeli, jeżeli Dobrze wam się słucha kogoś opowiadającego o tym temacie po angielsku, nie ma jakiejś tam dużej blokady językowej, to, to bardzo zachęcam. Na pewno jak wpiszecie po prostu jego imię i nazwisko w jakiejś tam apce do podcastów, to, to coś ciekawego wam wyskoczy. A jeśli chodzi o jego twórczość literacką, to zacznę no, tak nie po kolei, bo od literatury faktu. Grady napisał kronikę literackiego B-klasowego horroru z lat 70. i 80., czyli Paperbacks from Hell, wydanej w 2017 roku, za którą dostał potem nagrodę Brama Stokera, ale ja nagrody Brama Stokera tak szczególnie nie poważam, ale tak e, chciałam odnotować, że został za to doceniony. W razie, gdybyście się nie orientowali, to w tym tytule pojawia się hasło paperbacks. To jest o tyle istotne, że u nas, u nas nie ma takiego zbytnio rozróżnienia, że o, że książki w twardej oprawie to są jakieś tam, a książki w miękkiej oprawie są jakieś tam inne, ponieważ u nas zdecydowana większość książek wychodzi w miękkiej oprawie albo najczęściej w takiej ze skrzydełkami, która jest taka mm, troszeczkę sztywniejsza czasami jest jeszcze, jeszcze jest jakieś tam wydanie z półtwardą okładką, ja nie będę udawać nawet, że jakoś tam się świetnie na tym znam ja się zajmuję literkami w trochę innym, bardziej wirtualnym wymiarze w każdym razie na zachodzie jest tak, że książka najpierw się ukazuje jako hardcover i to jest książka z twardą okładką, ona ma lepsze klejenie no ogólnie lepszą jakość i tak dalej a dopiero po jakimś czasie wydawca wypuszcza taką tańszą wersję na, na, na taki główny mainstreamowy rynek mass market i to się nazywa paperback. Często też jest w ogóle mniejsza książka, taka wiecie, którą można zabrać do, do pociągu, czy nie wiem, do parku na ławkę. I sedno jest takie, że Wiele książek w ogóle się nie ukazuje w hardcoverze, tylko od razu w tej wersji paperbackowej, i one są uważane za takie, wiecie, taką literaturę palpową, trochę e, taką no, powiedzmy, gatunkową najczęściej, która będzie odpowiadać ludziom o trochę mniej sublimowanym guście, cokolwiek. No, wiecie, takie, to, taka typowo rozrywkowa, prosta powieść. I to jest o tyle istotne, że po prostu te horrory z tak zwanej, my to po polsku mówimy Złota Era Horroru, w tak zwanej Złotej Erze Horroru te książki po prostu były wszystkie tak wydawane, więc to jest taki, wiecie, taki smaczek. I, I dlatego właśnie w tym tytule są paperbacki. A mówię o tym dlatego, że właśnie to hasło paperbacks jakby tak wprost pokazuje, że to są takie horrory w stylu właśnie z tej złotej ery horroru, czyli te, wiecie, Phantom Press, Amber, to są te, te klimaty I właśnie, i właśnie o tym pisał Grady i też bardzo wyraźnie później w jego, w jego własnej literaturze widać to, że, że, że po prostu się tym bardzo intensywnie zajmował przez jakiś czas. To był taki Swego rodzaju hołdu złożone przez Grady'ego amerykańskim horrorom z lat 70. i 80. Przy czym no, nie czytałam tej książki, czytałam jakieś tam opinie na jej temat. Podobno Hendrik zachowuje w tej książce taki całkiem zdrowy dystans do, do tematu i potrafi wskazać różne ciekawe trendy, ale też problemy w omawianych tytułach. Czyli to nie jest jakieś tam jechanie cały czas na nostalgii, że o, wszystko super tylko też jakaś taka bardziej krytyczna robota. Podobno przez trzy miesiące czytał po cztery książki dziennie i grupował je według podgatunków, żeby jakby za jednym zamachem sobie ogarnąć jakiś podgatunek. Szczerze mówiąc trochę nie wiem, jak po takim maratonie nie dość, że nie skończył u psychiatry, to jeszcze zdołał jakoś tam kontynuować tą swoją karierę literacką i nawet za bardzo nie nie odszedł od głównego tematu, tylko tą książkę o astronautach podobno napisał, żeby troszeczkę sobie odpocząć od horroru. Anyway. W Polsce ukazało się już kilka jego powieści. Uważam, że w sumie to całkiem sporo i jak na te kilka lat to jednak dość intensywnie były te jego książki wydawane. No i w związku z tym istnieje duża szansa, że słuchając mnie Macie już na koncie jakieś jego lektury i jakieś tam pojęcie o jego pisarstwie m, też macie. Autora do Polski sprowadziło wydawnictwo Wesper, i pierwsze tytuły ukazało się nakładem, no, no jakby wydawnictwa, które naprawdę jest utytułowane, jeżeli chodzi o wydawanie horrorów w Polsce. Oczywiście bez sensu to powiedziałam, bo yy, żadnego tytułu za to nie dostali. Nie, nie dostali żadnego polskiego brama stokera. Mm. <grywa> o, Boże, zaraz coś powie, że, że dostał, dostali Grabińskiego i będzie głupio. Um, anyway, najpierw były to, było, była to książka Sprzedaliśmy Duszę i to był 2020 rok. W pierwszej chwili byłam ciekawa, czy Wesper sięgnął akurat po ten tytuł ze względu na polsko brzmiące imię bohaterki, która nazywa się Chris Pulaski. Ale potem się zorientowałam, że elo, no przecież to jest Wesper, a Wesper to in-rock. Wiadomo, że musieli zacząć od połączenia horroru z heavy metalem. Nie czytałam tej książki, ale trochę frapuje mnie jej opis, bo odnoszę wrażenie, że znaczy polski opis, że wydawca próbował zaznaczyć, że to nie jest jakaś taka, wiecie, totalna B-klasa. Tutaj będę cytować. Książka łączy w sobie elementy horroru, thrillera oraz powieści społecznej i psychologicznej. Współczesna Ameryka ukazana jest jako rozdarta między cyniczną elitą, masami, które dają sobie manipulować, a wyznawcami rozmaitych teorii spiskowych. Naprawdę... Bardzo niewiele trzeba, żeby uznać powieść za powieść społeczną albo psychologiczną, no bo zazwyczaj bohaterowie są członkami jakiegoś społeczeństwa tutaj amerykańskiego i mają, uwaga, jakąś psychologię. <grych> Więc jestem, no, jestem totalnie ciekawa, czy ta książka jest faktycznie jakaś wyjątkowa w dorobku Gredziego. Na tyle, na ile ja poznałam jego pisarstwo no to on jednak się nie sili jakieś tam, nie wiadomo jakiego, jak, jak głębokie analizy społeczne. Nie bawi się też w jakieś, wiecie, jakąś, jakąś wielką psychologię, poza tym, że no każda postać, która nie jest totalnie papierowa, musi jakby mieć jakieś uzasadnienie psychologiczne tego, co robi. To tak? no nie możesz sobie po prostu pisać postaci, które kompletnie nie mają żadnego rysu psychologicznego konkretnego, bo to no, będzie po prostu nie... to będzie nudne. No, chociaż dobra, teraz jak o tym myślę, to może by klasa trochę właśnie tym się charakteryzuje, że że tam trudno by było jakieś rozprawki pisać o tych bohaterach. W każdym razie no tak właśnie się zastanawiam, czy to był taki Taka próba zaznaczenia, że ej, to wygląda, no bo ten tytuł, wiecie, i ten zajawka tema, tematyki, no tak wygląda, jakby to była złota era horroru yy, w 2020. Yy, więc może wydawca tutaj chciał jakoś zaznaczyć, że to jednak będzie trochę coś... Nie to, że bardziej wymagającego, ale że może to będzie coś, co może zainteresować nie tylko jakby ludzi, którzy chcieliby fantom presu bis. A muszę powiedzieć, że Grady wydaje mi się człowiekiem, który faktycznie ma taki dziennikarski sznyt. Świetnie sobie radzi ze słowami i pewnie mógłby pisać całkiem poważne rzeczy, gdyby tylko nie bawił się tak doskonale przy tym, co robi obecnie. A przynajmniej no, takie mam wrażenie. No wiecie, ambitny licealista pewnie by napisał jakąś rozprawkę na piątkę o relacjach rodzinnych, bohaterów i jak sprzedać nawiedzony dom. No ale to nie jest to nie jest jakaś poważna literatura. I, i nie trzeba, moim zdaniem, zresztą znacie to zdanie bardzo dobrze, bo to już jest 205 odcinek naszego podcastu. Moim zdaniem nie trzeba jakoś dodawać tych innych gatunków w opisie, żeby, żeby, wiecie, horror może być też powieścią psychologiczną i społeczną. Chociaż w ogóle nie słyszałam, żeby się mówiło o jakichś powieściach społecznych, ale to może mi się coś, to może ze mną jest problem. Anyway, horror też jest o, o poważnych rzeczach. Też może być ambitne. Też może być nie tylko o w waleniu kijem bebechy raz słabiej, a raz mocniej. Yy, także taki kącik rantowy wam trochę urządziłam. Mam nadzieję, że czujecie teraz, że karpę wraca. Yy, dobra, już. Ale no, chciałam tylko zaznaczyć, że nie mam absolutnie żadnych pretensji do Wyspera, bo wiadomo, że my sobie możemy chcieć różne rzeczy. Człowiek ma ideały. Jako czytelnik, też jako wydawca, czy tłumacz, ale rynek, rynkiem, i coś tam trzeba zrobić, żeby książka dotarła do właściwych ludzi. Wracamy. Jeszcze tego samego roku ukazała się moja przyjaciółka opętana, której tytuł w zasadzie nie muszę tutaj robić żadnej zajawki fabuły, powiecie już wszystko. <laughs> I tę historię znam z ekranizacji. Była, może nadal jest dostępna na prime no ale osobiście jakoś nieszczególnie bym ten film poleciła plasuje się gdzieś między no nie wiem to, to nie było ani tak wiecie tak beklasowo śmieszne żeby się przy tym po prostu dobrze bawić i czasami może przestraszyć jak był jakiś jumpscare a nie było też takim normalnym horrorem, który cię wciągał i w klimat i, i tak dalej więc no no ja bym nie powiedziała, że byłam jakoś super um, super tym zainteresowana, ale książki nie tam. Wesper poszedł za ciosem i już w 2021 wydał jeszcze poradnik zabójców wampirów klubu Książki z Południa. I znowu macie tytuł długi, do którego nie muszę chyba dodać, dodawać żadnego dodatkowego opisu. I myślę, że już zdążyliście się zorientować mniej więcej jakie zainteresowania literackie ma Hendrix. Autor bierze jakieś znane, czasami wręcz oklep już horrorowy motyw i tutaj w zależności od waszych osobistych upodobań y, może my powiedzieć, że próbuje reanimować trupa albo odgrzewać starego kotleta albo wrócić do złotej ery gatunku, czerpiąc garściami z jego fantastycznych dokonań moim zdaniem coś pośrodku, w sensie Grady nie próbuje na siłę zrobić coś kompletnie nowego on wie, dla kogo pisze. Mam wrażenie, że on robi po prostu książki, przy których dobrze się sam, sam dobrze by się bawił. Czyli to nie jest takie, wiecie, całkiem puste, to tak jak mówiłam, wolenie kijem bebechy, to nie jest całkiem B-klasa, ale to też nie jest coś... On też nie sili się na to, żeby jakoś tam, nie wiem, na przykład jakieś postmodernistyczne, wiecie, rzeczy robić, zmiany, modyfikacje, żeby koniecznie się wyróżnić, bo no bo mamy 2024 rok i, i, i koniecznie trzeba wampira napisać na nowo. Nie, on jakby... On robi po prostu coś, co jego zdaniem spodobałoby się takiemu czytelnikowi, jaki sam, jakim sam jest. Podejrzewam, że po przeczytaniu i obejrzeniu tylu horrorów jakimiś bardzo oklepanymi rzeczami by się już pewnie nie, nie jarał, no ale z drugiej strony to traktuje to jako jednak po prostu rozrywkę, a nie, a nie pisanie poważnych powieści społeczno-psychologiczno, jakiś tam analiz i, i, i nie wiadomo co. W 2022 Wesper wydał jeszcze horror store, czyli horror rozgrywający się w Ikei. I tutaj, słuchajcie, jestem absolutnie przekonana, że to się zaczęło od jakiegoś żartu o tym, że w Ikei to się można zgubić i, i, i że tak powiem, chodzić tam do ustranej śmierci. Haha, a potem wrócić jako duch. No albo, nie wiem, dostać takim y, półżywym trupem, albo coś takiego. Y, w każdym razie ja nic do Ikei nie mam. Y, bardzo szanuję ich cynamonki i wegańskie klopsiki. Nie wiem, czy polecam książkę, bo jej, uwaga, nie czytałam. I teraz dochodzimy wreszcie do momentu, w którym będę mogła powiedzieć, że coś przeczytałam. <laughs> Mianowicie dochodzimy do momentu, w którym e, Grady Hendrix e, cały na czarno wkroczył w moje życie mm, i zyski spółka pozazdrościł chyba Wesperowi e, i stwierdził, że też wejdzie w, grade, w, w grade ha, Hahaha. Ha. Um, I dostałam do tłumaczenia um, The Final Girl Support Group, czyli Final Girls Ostatnio Ocalały. Gdybyście potrzebowali jakiegoś tam wyjaśnienia, dlaczego zdecydowałam się na. Znaczy, dobra, tytuł nie ja wymyślałam. Jakby zapamiętajcie sobie to raz, a dobrze. Tytuły wymyślają wydawcy. Kropka. Um, ale ostatnio ocalałe to jest moje tłumaczenie. W sensie ja zaproponowałam takie tłumaczenie. Chociaż coś mi... Kurczę, musiałabym to te, też sprawdzić. Ale coś mi siedzi w głowie, że ja jednak używałam określenia jedyne ocalałe. A przynajmniej może czasami, bo tam był jakiś żart, który musiał mieć... Jedyne, że, że było jedyne ocalałam. To jest w ogóle takie bardziej, mi się wydaje... Bo wiecie, te, kurwa, miałam tego nie mówić wszystkiego i miałam właśnie powiedzieć, że jakbyście potrzebowali wyjaśnienia, to napiszcie w komentarzach, ale już zaczęłam, to skończę. Że tam było potrzebne bezpośrednie tłumaczenie słowa final, żeby to jakaś gra słów zagrała, nie? Rozumiecie? Ale jednocześnie kwiatek, który zaadaptowała bohaterka miał mieć imię, które pochodzi od skrótu tego i mi się wydaje, że tam to zostawiam, że to był jo, jo, nie. Hmm, takie śmieszne. W każdym razie, jakby tu się wahałam między tymi dwiema formami, ponieważ wydaje mi się, że bardziej naturalne byłoby jednak mówić jedyne ocalałe, ponieważ tak sobie wyobrażam, że tam w ogóle było, było coś jakieś newsy. Hmm. no bo one są prawdziwymi postaciami. W sensie, jakby w rzeczywistości książki to są realne, kobiety, które przeżyły no taki jest zamysł na książkę, żeby pokazać te, co one robią później, po, tej, po tych całych masakrach, te, te Final Girls, więc one musiały mieć, wiecie, no jakoś taką nazwę funkcjonującą, no żeby ona miała realnie szansę funkcjonować jakoś w społeczeństwie, no raczej nikt by nie mówił na nie, nie wiem, tam przeżytki, czy przeżywki. Final Girls moim zdaniem no, tak, jest w ogóle nazwą, która pasuje do filmów, ale w realnym życiu, myślę, że raczej nikt by tak nie mówił. No myślę, że raczej czujecie, że to nie jest takie zbyt, zbyt spoko. I że wydaje mi się, że, że, że mogłoby przeglądnąć stwierdzenie: Jedyna ocalała. Czyli taka, wiecie, no jakby jedyna ocalała z masakry. No to brzmi jak, jak nagłówek, nie? No. W każdym razie. Ta przedługa degresja, być może już powinna się skończyć. <śmiech> Wracając do książki, miałam z na początku długo problem, ponieważ nie mogłam się przyzwyczaić do tego, że tam są żarty. Takie, wiecie, takie żarty haha, nie takie, o, że tam jakaś gr groteska, albo nie wiem jakieś takie subtelniejsze, może. Yy, yy, może granie na absurdach, czy coś, tylko takie naprawdę już czasami po prostu, po, prostu, po prostu żarty. Żarty z traumy. Nie wiem, może byłam w takim momencie życia, że jakoś strasznie mnie to po prostu nie bawiło. Ja wiem, że istnieją dowcipy o najbardziej okrutnych, wiecie, o, o, o Żydach, o Holokauście i dzieciach i w ogóle. Ja, ja to wszystko rozumiem, ale jeżeli ja sobie czytam książkę i jestem tak blisko tej bohaterki i totalnie, totalnie po prostu nie czułam tego, ale po pewnym czasie no, albo trochę przywykłam. Wiecie, też ja to, y, nie czytałam tej książki przed przekładem, bo w ogóle musiałam bardzo szybko y, ją przetłumaczyć, y, nie było czasu tylko jakby czytałam ją w trakcie prac, a to no, no, no ja pracuję nad, nad taką średnią książką miesiąc, więc ja jakby czytałam tę książkę przez miesiąc, nie? To nie tak normalnie, że sobie czytam po godzinie codziennie, tylko przez 8 godzin, wiecie, przeczytam zdanie, przetłumaczę, przeczytam zdanie, przetłumaczę. To jest inne doświadczenie, to jest naprawdę zupełnie inne doświadczenie e, obcowania z, e, z lekturą po raz pierwszy. W każdym razie albo się przyzwyczaiłam po prostu po pewnym czasie, albo mm, ta historia po prostu nabrała rozpędu i w pewnym momencie Gregi tak się wciągnął mnie i wciągnął się w akcję i później się po prostu robi dużo ciekawiej. Jak, jak, jak, jak te wydarzenia na, na, nabiorą rozpędu, to ta książka naprawdę całkiem fajnie działa, ale słyszałam jakby opinie, że, że, że ten początek jest taki właśnie troszeczkę ciężkawy i że trzeba jakby przebrnąć przez początek. A co, co więcej mogę o niej powiedzieć? No to jest taki całkiem przyjemnie zrobiony slasher, przy czym Grady, tutaj tak troszeczkę jeszcze nawiązując do tego tematu, czy to jest poważna literatura, czy nie, to Grady faktycznie sypnął tam trochę takich naprawdę celnych komentarzy społecznych, Choć zrobił to zupełnie bezpretensjonalnie, bez, bez udawania, że ta książka ma jakiś wiecie, wielki morał, że nie służy rozrywce, tylko jest poważną literaturą. Także, także fajnie, bo to jest z jednej strony po prostu fajny slasher, a z drugiej jednak czujecie, że, że napisał ją koleś, który trochę oleju w głowie ma i coś tam chciał przy okazji też nam powiedzieć. Troszeczkę też gra nam na nosie, powiedziałabym, ale tutaj już nie będę nie będę spoilerować. Anyway, Zysk poszedł za ciosem i Final Girl ostatnio ocalałe ukazało się w maju 2022, a całkiem niedawno, bo w styczniu tego roku Zysk wydał jeszcze jedną powieść Grady'ego i jest to właśnie jak sprzedać nawiedzony dom, czyli Wreszcie przechodzę do głównego tematu tego podcastu. I od razu powiem, że w zasadzie mam taką samą uwagę jak do Final Girls, czyli że strasznie długo się rozkręca ta książka. I przy czym Final Girls to wydaje mi się, że jednak szybciej przechodzimy do tej, fajnej, do tej fajnej akcji, która wciąga. A tutaj autentycznie aż sprawdziłam. Mniej więcej w połowie zmienia się narrator. I to jest moment, kiedy książka po prostu... Ze strony na stronę robi się ciekawa. Autentycznie. Ale zacznijmy od początku. Jak sprzedać nawiedzony dom opowiada historię Louise, która dowiaduje się, że jej rodzice nagle zmarli. W wyniku wypadku. Zostawia pięcioletnią córkę z jej ojcem, a swoim byłym facetem i jedzie do rodzinnego Charles Charleston, żeby zająć się różnymi sprawami i pogrzebem. Wiadomo, trudna sprawa, Sytuacja rodzina jest skomplikowana, bo Luis od dzieciństwa nie znosi swojego młodszego brata. Mark jest niesłownym lekkoduchem, ciągle wpada w kłopoty, w jakieś długi. Generalnie, gdyby nie rodzice, to rodzeństwo dawno, dawno straciłoby kontakt i myślę, że oboje by tego chcieli. Na miejscu oczywiście dochodzi do różnych sesji, kłótni o majątek, taki bardzo barwnych kłótni o majątek i o pogrzeb. A majątkiem jest oczywiście dom, ale też znajdująca się w nim kolekcja lalek i pacynek oraz różnych, jakby to, jakby to ująć, amatorskich dzieł sztuki wykonanych przez matkę Louise. Jak już, usłyszeliście, że chodzi o, jak już usłyszeliście, że chodzi o laleczki, to pewnie nie muszę wam jakoś szczególnie dużo tłumaczyć o czym jest ta książka. I faktycznie właśnie one będą, teleleczki grały pierwsze skrzypce w wątkach horrorowych. I ta część książki, w której najpierw następuje ekspozycja, a potem Louis ma różne rozkminy o swojej rodzinie. Po przyjeździe do Charleston kłóci się z bratem. Nawzajem oskarżają się o tam różne rzeczy. Aż w końcu dochodzi do, do pierwszych, tak nazwę to oględnie, problemów natury nadprzyrodzonej. To ta część książki jest naprawdę strasznie, strasznie nudna. Oczywiście rozumiem, że wiadomo, powie powieść musi się rozkręcić, w zasadzie każdy horror tak ma e, i tak dalej, ale Mark jest przedstawiony wręcz karykaturalnie i jest niesamowicie irytujący, przez to nie tylko Louis się frustruje, ale ja jako czytelnik w sumie też się frustrowałam. Grady pewnie chciał, żebyśmy poczuli te emocje, kumam, ale to wszystko jest takie nienaturalne, momentami tak wręcz absurdalne, Mm, więc w zasadzie no, nie da się za bardzo identyfikować z Luis i, i jakoś wciągnąć tę historię i tutaj to robię taką dygresję trochę bo mam wrażenie, że nie tylko dla mnie to jest e, generalnie problem w twórczości e, Grady'ego, przeczytałam trochę komentarzy o Final Girls i sporo osób tam podkreślało, że nie czuło żadnej więzi z bohaterką nie kibicowało jej no jakby no, generalnie Linet im nie pasowała i tak jak kupujesz to, że Lynette z Final Girls y, była tak przegięta w swojej dziwności, że jej postać służyła no, takim trochę innym celom jednak i nie miała być, w ogóle nie miała być realistyczna. No bo to była jednak dziewczyna, która przeżyła coś tak, tak niewyobrażalnego w zasadzie w prawdziwym życiu. Albo przynajmniej coś co zwykłym ludziom jest trudno sobie wyobrazić, że jakby kupujemy to, że może być dziwna i możemy się z nią nie utożsamiać. No ale Louis i Mark e, może też mieli dziwne m, dzieciństwo, ale szczególnie Mark jest taki, m, dopóki nie zacznie się jego narracja, bo to on w pewnym momencie opowiada jakby coś swojej siostrze, rzeczy, o których ona wcześniej nie wiedziała i jest tak taka długa sekwencja, kiedy to on jest narratorem, a nie Luis. No to do tego czasu on w ogóle wydawał się jakimś zupełnie innym niż e, zaczyna się wydawać w, w, w momencie, kiedy przechodzi narracja na niego. I on jest taki zupełnie tak przerysowany i tak e, nierealistyczny e, w moim odczuciu, że nawet, nawet, nawet przy założeniu, że to jednak jest trochę beklasowa książka, to jednak to się gryzie więc no ja byłam raczej zrażona i szczerze mówiąc to już nawet myślałam o tym, żeby dać sobie spokój z tą książką, no ale całe szczęście po prostu jak tylko wszedł Mark, to od razu ta książka nabrała rozpędu, od razu zrobiło się totalnie ciekawie i później później Grady radzi sobie świetnie, ale moim zdaniem po prostu przesadził z objętością tej, tej pierwszej części tego wprowadzenia, mógł to jakoś skrócić, może nawet walić jakiś wątek, no nie wiem. Teoretycznie wprowadza tam rzeczy, które się jakby realizują w drugiej części, więc może jakby część tego była faktycznie konieczna, ale, ale no można, czuję, że można było to zrobić lepiej i naprawdę jakby pierwsza połowa książki zupełnie mi, mi nie grała i czułam, że czytam coś, co no jest takim totalnym przeciętniakiem bez, bez polotu mimo, że językowo to jest jednak dobre no bo mówię, to jest koleś, który całkiem nieźle pisze, chociaż może nie, też bez jakichś tam fajerwerków nie, nie, nie wyobrażajcie sobie nie wiadomo co no ale widać, że umie operować językiem ale też wydaje mi się że no, no w pewnym sensie trzeba do tego jednak podejść z myślą, że to jest jakaś konwencja że on faktycznie no, nie robi tej e, powieści psychologicznej, e, tak jak to było w opisie tej jednej książki, tylko te postacie będą takie troszeczkę e, bardziej płaskie niż... No się nie wiem, bo ja mam, może mam po prostu inne oczekiwania. Myślę, że trochę się już znamy i mniej więcej zdajecie sobie sprawę z tego, że, m, że mogę mieć tutaj jakiś, jakiś bias anyway. Jeżeli chodzi o tę część, która mi się podobała, to mam wrażenie, że nawet w tym momencie, że po tej opowieści Marka nawet te horrorowe laleczki, które wcześniej były dla mnie w ogóle takie serio? Laleczki? To nagle robią się totalnie ciekawe. I nie wiem na ile to jest kwestia tego, że Mark jakby dopowiedział ich historię, czy może Grady jakoś zaczął jej inaczej opisywać, ale po prostu spojrzałam na nie zupełnie, zupełnie nowymi oczami. Stało się coraz bardziej interesujące, coraz bardziej groźne przede wszystkim. Nawet ta narracja Marka to, się, to była taka bardziej kolorowa, taka, taka żywa. I w sumie tam Grady faktycznie robił coś, co totalnie nie byłoby klasowe bo tam było dużo jednak takich... Ojej, nie wiem, jak to powiedzieć. Tam faktycznie Grady, mam wrażenie, że dodaje do tej powieści coś więcej. Takie motywy, które bym się spodziewała jednak w ambitniejszej literaturze. I bardzo, bardzo... No mi osobiście bardzo się to podobało. Może ktoś stwierdzi, że, że to było nie niepotrzebne, ale, ale ja totalnie to, to kupiłam. I w sumie to tam jest taki motyw w tej książce, taki nie motyw, moment w tej książce, kiedy dzieje się po prostu taka totalna petarda, że potem miałam wrażenie, że już, no już ta książka się wypaliła, że teraz już tylko będzie, wiecie, <gryw> jakiś tam epilog i do widzenia. A jeszcze był kawał, duży kawał książki, Wydaje mi się, że trochę po tej petardzie tempo tam spadło. Y jeszcze się wydarzyła jedna duża rzecz i potem jest troszeczkę takiego y jęczenia, bu y jęczenia buły. Ale mimo wszystko finał, y finał może być rozczarowujący, bo, nie, bo, bo potem, co zrobił, co Grady zrobił wcześniej, finał może rozczarowywać, ale to tylko na zasadzie, że po prostu tamto mu się tak udało, y że, na że ten przyzwoity Finał po prostu nie, nie, nie dostarcza, wystarczająco dużo, dużo emocji. Ale na tyle się wciągnęłam w tę książkę, że nawet rozważałam przez chwilę, czy by nie zarwać noski i dokończyć, bo mi tam zostało chyba 20% do końca, czy jakoś tak. A ja naprawdę bardzo szanuję swoje spanie, więc jakieś tam pojęcie <grym> powinno wam dać, że... Że chociaż przez myśl mi to przeszło, żeby dla jakiegoś horroru się nie wyspać. Tak. Reasumując, jak sprzedać nawiedzony dom dobry, rozrywkowy horror, pisany przez całkiem inteligentnego gościa, który naprawdę sprawnie posługuje się piórem? Nie powiem, żeby lektura była jakimś niesamowitym przeżyciem ale gdyby nie ten długi i nudny jak flagi z olejem wstęp, wciągnęłabym pewnie tę książkę w dwa wieczory i, i świetnie się przed tym bawiła. I czuć, że Grady też się świetnie bawił w trakcie pisania. Jeżeli to jest coś, co wam odpowiada, czego szukacie, dajcie szansę tej książce, nie zdrażajcie się pierwszą połową i, i, i poczekajcie na narrację Marka. Chciałabym wam obiecać, że na pewno wam się spodoba, ale wiadomo, to tylko moja opinia. Dajcie jakoś znać, że nie zapomnieliście o nas. Może jakiś komentarz, może chociaż lajka dajcie. Nie wiem, bo jak nie, to znowu będziemy musieli jakieś impy w internecie rozkręcać. A chyba już jesteśmy na to, na to za starzy. Także zastanówcie się, bo to taka y, ważna jest decyzja. Tak. No, to do następnego. Na razie, cześć.